Pod namiotem słowa. W tomie Poezja Ostrobramska zredagowanego przez księdza profesora Tadeusza Krachela znalazłem wiersz Zofii Bohdanowiczowej. Na święto Matki Boskiej i Miłosiernej z Ostrej Bramy. Tu, w westminsterskiej katedrze, gdzie nawy mrok wyogromnił, klęknij, litewski pielgrzymie, i podnieś oczy, i wspomnij z omroczonego kamienia z łuków ciemnego koliska Głowa wileńskiej królowej Gwiazdą nadziei wybłyska. Gwiazdą nadziei rozświetla Mrok zimny i obcy kamień, Niezmienna, światłością tchnąca, Ta sama, co w ostrej bramie, Boże, to były wyroki i jej chęć tkliwa i słodka, byś ją, tułaczu samotny, w dalekim Londynie spotkał, byś wiedział, że choć jak żuraw błędny od gniazda odlatasz, ona jest zawsze przy tobie. Na wszystkich gościńcach świata I nie odejdzie od Ciebie Dopóki Cię nie utwierdzi W tym zrozumieniu najgłębszym Że misją jej miłosierdzie Bo zważ, że ufna dziecięco Tkliwością pokorą tchnąca obrała sobie siedzibę u granic wiecznie płonących i zrozum, że właśnie ona, co straszna wschodzie trzyma, Poszła swą misję objawić bezgrzesznym dzieciom Fatima. To ona, gdy twoje Wilno wzięli w niewolę poganie, straszliwą Rosję owija w nieustający różaniec. Jak zbledną tułacze smutki, błahe wydadzą się troski, gdy miłosierna królowa dopełni wyroków boskich. Gdy pójdzie w orszaku aniołów i wiernych wileńskich dzieci i nad narodem rosyjskim ostrobramską gwiazdą zaświeci.